Cześć, witam Was w podcaście Pełnej Sali. Ja nazywam się Michał Konarski, a dziś spotkaliśmy się w czteroosobowym gronie po to, żeby porozmawiać trochę o nadchodzącym festiwalu Korelacje. Jest to pierwszy w Polsce festiwal z autorskimi narracjami do filmów, które tworzą zaproszeni przez organizatorów goście. Jesteśmy właśnie między innymi z organizatorami. Jest z nami Piotr Krzykwa, dyrektor i pomysłodawca festiwalu. Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektor Kina DCF oraz Filip Zawada, który na, na, na potrzeby tego festiwalu tworzył autorską narrację do filmu Walkover Jerzego Skolimowskiego. Cześć wam. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Tak, w dzisiejszej rozmowie porozmawiamy trochę o festiwalu, przybliżymy jego ideę przewodnią, a także zastanowimy się nad tym, czym ma audiodeskrypcje w ogóle są. I, dlaczego ten sposób tworzenia autorskich, artystycznych w pewnym sensie narracji do filmów teraz e, ma taki e, swój moment, powiedzmy sobie przełomowy, swój bus, e, więc e, no myślę, że na początek warto ustalić w ogóle skąd się wzięła ta e, idea, bo audiodeskrypcje, pokazy z audiodeskrypcją e, odbywały się już na kilku polskich festiwalach, ale to były raczej pojedyncze seanse. E, w w na stronach na takich jak miniateka czy na innych y, stronach pożytku publicznego, że tak powiem też ta opcja audiodeskrypcji była sukcesywnie dodawana I ja mam taką zresztą ciekawą historię, że kiedyś jak szukałem y, filmu Lawa Tadeusza Konwickiego, to bardzo chciałem y, no, obejrzeć go w miarę legalnie i jak naj, naj, najlepiej za darmo i wydaje mi się, że wtedy na stronie miniateki właśnie jedyną dostępną opcją to była opcja z audiodeskrypcją, o czym ja nie wiedziałem y, i zacząłem oglądać ten film i znając kilka wcześniejszych filmów Konwickiego pomyślałem sobie, wow, jaki to jest geniusz, że on jakby do scen dodał jeszcze opis sceny czytany z of Wydawało mi się to całkowicie nowatorskie, jakieś takie fascynujące, ale dopiero po chwili się zorientowałem, że, że kliknąłem po prostu przyciskał do deskrypcji i, i, i no czar w pewnym sensie, ale to też spowodowało, że bardzo mnie ta forma zaintrygowała, więc chętnie się dowiem, Magdalena, Piotr, skąd wy w ogóle wzięliście inspirację do tego, że żeby taką imprezę w Polsce założyć i no właśnie, czy szukaliście gdzieś inspiracji za granicą, czy to, czy to jest jakiś wasz autorski pomysł? To może na pytanie, skąd pomysł oddam głos pomysłodawcy Piotrowi, pomysłodawcy festiwalu za chwilkę, a, a zanim o idei i o pomyśle, może przybliżę trochę w jaki sposób nasze festiwalowe projekcje można odbierać bo mamy wrażenie, myślę, że Piotrze zgodził się ze mną że w branży filmowej czy w branży kiniarskiej audiodeskrypcja, napisy są no już może nie chlebem powszednim, ale są czymś dla nas zrozumiałym a niekoniecznie dla, dla widzów z szerszego grona My posługujemy się, mówiąc o Festiwalu Korelacji, jego nowatorskiej formule, posługujemy się słowem właśnie albo audiodeskrypcja, albo autorska narracja, a tak naprawdę o co chodzi? My zachęcamy do tego, by odbierać film nie tylko go oglądając, ale można go także czytać i słuchać, bo to nie jest taka typowa audiodeskrypcja, czyli ten werbalny opis tego dokładnie, co dzieje się na ekranie, a bardziej zależało nam na tym, żeby osoba przygotowywująca tą autorską narrację oprowadziła nas po filmie, trochę uległa interpretacji, oddała swoje emocje. Dzięki temu film polski film, ale to pewnie o, o tej idei za chwilę, no, staje się zupełnie nowym dziełem, które można odbierać na kilka różnych sposobów i kilkoma różnymi zmysłami. Tak, to ja może w takim razie powiem kilka słów o inspiracji, bo masz absolutnie rację. Znaczy, inspiracją narracji autorskich jest audiodeskrypcja. My od lat w studiu pracujemy... Zresztą też wspólnie z Fundacją Katarynka z Wrocławia nad tym, żeby propagować taką formę właśnie jak audiodeskrypcja, żeby osobom ze szczególnymi potrzebami dać szansę oglądać filmy, w szczególności filmy polskie. Ponieważ tworzymy jakby te dzieła od wielu już w sumie lat, to przyszedł taki pomysł do głowy, co gdyby autorzy... Osoby, które posiadają lekkie pióro napisały taką, taką audiodeskrypcję. Następnie za tym pomysłem poszliśmy dalej, co by było, gdyby z, trochę wyrwać się z łańcucha takiej klasycznej audiodeskrypcji, w której bardzo literalnie musimy przedstawiać to, co dzieje się na, na, na obrazie. Te kadry w audiodeskrypcji opisujemy w... Dość precyzyjnie, ale unikając wszelkich subiektywizmów, unikając oceny opinii itd. itd. Pomyśleliśmy sobie, co by było, gdyby jednak pozwolić sobie na pójście, na pójście dalej, na, na stworzenie właśnie takiego tekstu, który, który nada też emocje, charakter tej audiodeskrypcji, w trochę w taki sposób powstała autorska narracja. A z ciekawości, dlaczego stawiacie na polskie filmy? To jest przez to, że ta, ta bli bliskość kulturowa w pewnym sensie i znajomość języka jest y, łatwiejsza dla twórców i dla widzów, żeby wczuć się w pełni w autorską narrację, czy to po prostu jakiś wybór wasz konkretny? Jest to wybór nasz, aczkolwiek yy, z pewnych też bardzo takich prozaicznych powodów od których znaczy on jest dosyć szeroko jakby przemyślany przez nas, natomiast prostą historią jest to, że jeżeli byśmy robili taką narrację do filmu zagranicznego, musielibyśmy ten film przetłumaczyć nagrać voiceover, czyli lektora, który by czytał dialogi. I między te dialogi wpisywać jeszcze na relacje. Oczywiście w audiodeskrypcji stosuje się te zabiegi, natomiast uznaliśmy, że dla czystości formy będzie zdecydowanie lepiej, jeśli będą to polskie filmy, ale to jest jakby, wynika to z aspektu trochę technicznego. Natomiast to, na czym też nam bardzo zależało, to jest. Wyciąganie polskich filmów, których, o których często już albo nie pamiętamy, albo ich w ogóle nie oglądaliśmy. A przecież mamy fantastyczną bibliotekę polskich, polskich produkcji filmowych. Wyciąganie tych filmów, pokazywanie ich na nowo, otwieranie ich dla widza. Stąd też uznaliśmy, że wybór polskiego kina, będzie najlepszy w tej sytuacji. Natomiast to, co jest bardzo istotne, my prosiliśmy autorów, którzy piszą te narracje, aby wybrali polskie filmy, które dla nich są w jakiś sposób istotne, które w jakiś sposób z nimi rezonują, do których mają, nie wiem, może sentyment, a może podąża za tym jakaś inna historia. I ku naszemu zaskoczeniu, ale takiemu pozytywnemu też zdziwieniu okazało się, że autorzy wybierali filmy Polskie, dosyć nie nowe i naprawdę poza długiem, to są wszystko filmy, które są mimo wszystko mało znane, bo jeśli nawet rozglądam się dookoła i, i pytam, kto pamięta lub kto oglądał film Chudy inni, albo kto pamięta film Walkover, albo film To Tylko Rok, to uwierzcie, mało rąk podnosi się w górę, więc, więc to wykopywanie tych filmów z tych archiwów jest też fantastyczne i pokazywanie tych filmów w takiej nowej odsłonie. To, to co się wydarzyło przy prologu, kiedy Dorota Masowska napisała swoją narrację i nagrała ją do filmu Wilczyca, Spowodowało, że film Wilczyca właściwie trafił po raz kolejny do obiegu e, zarówno kinowego, jak i za chwilę streamingowego, a być może również telewizyjnego. E, I prawdopodobnie e, przez 40 lat e, do tego filmu niewiele osób zajrzało, a w, obecnie no, film dostał absolutnie drugie życie i to nas, to nas niezmiernie też cieszy. Mhm. Myślę, że tutaj warto też dodać, naszym kryterium jest faktycznie film polski, ale bardzo ciekawą rzecz powiedziała Dorota Masłowska, która ponownie przygotowywuje swoją autorską narrację do, do filmu To Tylko Rok, o którym wspomniał Piotr. Piotr wspominał także o prologu naszego festiwalu, ponieważ w zeszłym roku, w listopadzie, wystartowaliśmy z taką pilotażową odsłoną festiwalu, ale po bardzo entuzjastycznym przyjęciu publiczności z roku na rok edycja się rozradziła, już możemy w tym roku mówić o pełnoprawnej pierwszej edycji festiwalu kilkudniowej, ale do czego chciałam nawiązać, do tego kryterium wyboru filmu? Dorota Masłowska powiedziała fajną rzecz, że ona drugi rok z rzędu wybiera film, tutaj cytat, nieznośny, który chce uzdatnić do oglądania i pyta nas, czy też mamy takie filmy, które kochamy, ale których nikt nigdy z nami nie chce oglądać w domu. I do takiego filmu po raz drugi Dorota nas zaprasza, czyli do obejrzenia przeczytania i posłuchania filmu To Tylko Rok z autorską narracją Doroty Masłowskiej. Tylko w kinie DC we Wrocławiu w listopadzie. To korzystając z tego, że jest z nami też autor narracji, to właśnie do przywołanego wcześniej y, przez, przez Piotra filmu Walkower, y, Filip, powiedz właśnie, czy, jakim ty się tutaj kryterium kierowałeś? Czy masz historię podobną do tej, którą ma Dorota, że y, no właśnie chcesz komuś uzdatnić film do oglądania, czy, czy kierowałeś się jakimś innym wyborem? Bo ja właśnie zastanawiałem się nad tym, na ile y, no nie wiem, w takiej sytuacji można wybrać swój ulubiony film, no bo czy nie masz później takiego uczucia, czy, nie wiem, czy, czy go nie skrzywdzisz, czy nie spowodujesz, że będzie y, inny niż wzór. Y, chętnie posłucham swojego zdania tutaj. No skrzywdzić zawsze kogoś można, więc y, podjąłem to ryzyko, że mogę skrzywdzić y, pana Jerzego Skolimowskiego, za co publicznie go przepraszam, ale y, no niestety takie jest życie brutalne. Y, ja wybrałem ten film ze względu na moje marzenia, ponieważ zawsze chciałem być komentatorem sportowym. Może nie zawsze, bo nadal chciałbym być komentatorem sportowym. W związku z tym miałem taki, no kiedy zobaczyłem, że jest walka i jest tam cisza i będzie można ją komentować, no to sobie pomyślałem muszę to zrobić, jakby to jest moja szansa na zaistnienie w świecie komentatorów sportowych bardzo taka hermetyczna chyba grupa no i, no i od tego się w sumie zaczęło natomiast jak będziesz rozwijać, czy będziesz rozwijać tę sagę, czy kolejny będzie piłkarski poker albo, albo inne filmy tego, tego typu jeszcze nie wiem na razie muszę przebrnąć przez mój debiut komentatorski, więc zobaczę jak zostanie przyjęty. Jeżeli pan Borek wystawi mi tam, nie wiem, przynajmniej truje, no to znaczy, że będę robił coś, coś dalej z tym wszystkim. Natomiast dla mnie jest też istotne, że odkryłem rzecz taką nawet nie wiem jak ją nazwać, yy, że y, jest. Y, <śmiech> <śmiech> Przepraszam, y, że y, oglądamy filmy bardzo często y, tak po łebkach przy okazji właśnie randki albo y, y, jakiegoś takiego zapełniacza wieczoru i tyle. I kiedy oglądałem Walkover po raz, nie wiem, 17 czy 18, okazywało się, że cały czas odkrywam nowe sensy. I prawdę mówiąc, przy 30 czy 40 oglądaniu go, okazywało się, że pewnych rzeczy nadal nie rozumiem albo nadal jakby do mnie nie docierają. Co jest no jakieś w ogóle fantastyczne. I myślę sobie, że Takich filmów się już nie robi, dlatego walkowar jakoś stał się bliski mojemu sercu jakby po tych wszystkich też oglądnięciach, że tak naprawdę mam nadzieję, że chociaż trochę zrozumiałem o co chodziło reżyserowi. Okej, okay, tutaj dla Ciebie audiodeskrypcja jest szansą na lepsze poznanie filmu. to. Właśnie chyba do tego też ma służyć festiwal, z tego, z tego co zrozumiałem z wypowiedzi Piotra i, i Magdaleny, no ale to właśnie przejdźmy może do tego aspektu, nie wiem czego nazwać moralnym czy etycznym, ale zastanawiam się jak wy do tego podchodzicie, no bo jednak jest to bezpośrednia ingerencja w istniejące już dzieło sztuki, dzieło kultury, tak? To jest tam chyba nawet prawnie ujęte, więc zastanawiam się, czy właśnie ze strony prawnej mieliście tutaj jakieś wyzwania. I, i, i no właśnie, jak wy do tego podchodzicie, czy jakby dzieło, dzieło jest skończone i można je sobie w, w niej ingerować, ile się chce? A na ile tutaj faktycznie mieliście jakieś, może opory przed jakimś tytułów, albo, albo coś takiego? Nie wiem, może, może teraz Magdalena zacznie. A, już się włączam. Jeśli chodzi o kwestie prawne to, to tutaj zostawię pole Piotrowi, bo ja zajmuję się bardziej organizacyjno prawno finansową kwestią, producencką festiwalu, natomiast no, ale to tym bardziej wiesz, ile było papierologii związanych z załatwieniem zgód pewnie i tak, pozwoleń. Najwięcej wiem, ile jest papierologii z KPO, przepraszam, za, ym, za złośliwy komentarz. E, ale nie, nam też chodzi o to, chodziło o to w zeszłym roku ym, rozmawiając o festiwalu, Żebyśmy też w kontekście właśnie autorskich narracji i audiodeskrypcji trochę poszerzyli definicję kultury dostępnej. Bo ten wątek jest też ważny, to, że festiwal korelacje. Wiem, że Piotr nie lubi jak używam tego słowa, ale jest festiwalem egalitarnym, to znaczy, że we współpracy z Fundacją Katarynką, z którą też dłużej się znamy i dłużej współpracujemy, czy ja, czy Piotr, czy Studio Kineskop, czy Voiceland, postanowiliśmy stworzyć festiwal, który nie jest... Stricte dedykowany, albo którego fragment czy którego pasmo nie jest stricte dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami. Bo tutaj trochę nawiążę też do tego, co, o, czym, o czym mówił Filip, że o tym jego komentatorskim wątku, ponieważ to, że zaproszeni przez nas goście przygotowują autorską narrację, to nie koniec, bo oni ją też nagrywają I, i może kluczowe jest też to, jak właśnie odbiera się nasze festiwalowe pokazy, to znaczy, że my bo o to też nas pytają, jak, jak to jest puszczane, czy my tego słuchamy na osobnych, przez osobne słuchawki, na osobnych kanałach, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dla widzom z niepełnosprawnościami rozdajemy przecież specjalne osprzętowienie, pętle indukcyjne itd. Tak Otóż nie. Tutaj każdy widz jest traktowany na równi, nic nikomu się nie rozdaje, nikt nic nie musi sobie ustawiać w żadnym aparacie, ponieważ my jednocześnie oglądamy film z dialogami, w której jest wpleciona pomiędzy autorska narracja nagrana przez właśnie autora i dodatkowo mamy też na ekranie napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu, e, więc tymi trzema zmysłami jednocześnie Razem z widz pełnosprawny z niepełnosprawnym może, może ten film odbierać. To była też idea nam przyświecająca, żeby stworzyć w pełni dostępny festiwal, który nie musiałby właśnie tworzyć osobnego pasma, czy tworzyć coś ekstra, żeby był dostępny. On jest po prostu dostępny sam w sobie. Mm -hmm. Tak, to no, ja mogę może... tak, tak. Ja, ja chęt, chętnie odpowiem na, na to pytanie. Przede wszystkim dostępność, dostępność nie może być ograniczana. My wszelkie formalności związane z prawami oczywiście mamy, mamy zorganizowane. Wszystkie filmy, które pozyskujemy, pozyskujemy w sposób absolutnie legalny. Zresztą partnerem naszego festiwalu jest wytwórnia filmów fabularnych i dokumentalnych w Warszawie, dzięki której dostęp do licencji do filmów posiadamy. Drugą rzeczą to jest, to nawet ostatnio w rozmowie z Arturem Andrusem, który również pisał na właśnie do filmu Chudy inni, pan Artur zastanawiał się, jak reagują na nasze filmy twórcy tych filmów, ponieważ no wiemy, że twórcy filmów są bardzo często bardzo mocno związani z tymi filmami, zarówno emocjonalnie, często zastanawiałem się nad wycięciem każdej klatki, bo im szkoda, a tu my im coś dokładamy, ale my dokładamy taką ścieżkę i taką narrację, która ma pozwolić wszystkim w jednym momencie obejrzeć dany film bez względu na, na, na to, czy nie widzimy, nie słyszymy, czy jesteśmy w I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że reżyserzy, scenarzyści są bardzo ciekawi tego, co my robimy. My za każdym razem staramy się informować ich o tym, że taka autorska narracja do ich filmu powstaje i spotykamy się z takim ciepłym przyjęciem i z, i z ogromną ciekawością. Często są to filmy, które mają już swoje lata, a ta narracja pozwala na nie trochę na nowo spojrzeć. Pamiętam po jednym z pokazów w Wilczycy, na, na którym był pan Piestrak, spotkaliśmy się później i rozmawialiśmy i przyznał, że podoba mu się ta forma. Ma tylko nadzieję, że w związku z tym, że, że to tak bardzo się rozeszło, to że już nie będzie tak, że jest to Wilczyca Doroty Masłowskiej, tylko jednak czasem będą jeszcze pokazy bez, bez tej narracji. Ale tak, filmy są przez nich przyjmowane z, z radością, ciekawością, są zaintrygowani. I dlatego też jakby nie mamy żadnych kłopotów takich formalno-prawnych związanych z tym, aby, aby takie pokazy dostępne móc prezentować. Ja myślę, że to dla, dla każdej strony jest coś nowego. To, co powiedział Filip, zaczynamy, pokazujemy też momenty, albo zwracamy uwagę, czy nasi autorzy zwracają uwagę na pewne rzeczy, które my byśmy być może przegapili, o których byśmy nie pomyśleli. A tu dostajemy szansę na to, żeby żeby zwrócić na nie uwagę. Myślę, że te narracje budują też taką uważność na film i na to, co w tym, co w tym filmie jest. Więc od, bo od tej strony takiej czysto formalnej, oczywiście my zawsze jesteśmy zgodni z prawem. Od strony moralnej nie mam absolutnie żadnych wyrzutów, gdyż uważamy, że dajemy z jednej strony nowe życie filmom, a z drugiej strony, a z drugiej strony budujemy znowu dostępność taką naprawdę szeroko rozumianą. Dajemy nowe życie filmom, a czasami nawet i zmieniamy ich gatunek. To, to właśnie tak, tak wyszło nam w zeszłym roku w przypadku Wilczycy wspomnianej, w reżyserii Marka Piestraka. Ten film, ci wszyscy, którzy nie widzieli, nie udało się obejrzeć na prologu w zeszłym roku, czy na powtórce prologu, czy w momencie, kiedy film trafił chwilowo do dystrybucji dzięki Stowarzyszeniu Kin Studyjnych, będziemy powtarzać na tegorocznej edycji. A, a dlaczego mówię o, o nowym gatunku, ponieważ ja nie ukrywam wybierając się na projekcję filmu, który jest horrorem, a która za horrorami w ogóle nie przepadam Um, nie sądziłam, że wytrwam do końca i będę się tak świetnie bawić, jak się domyślacie autorska narracja Doroty Masłowskiej sprawiła, że e, przez e, dobre półtorej godziny raz po raz e, sala e, pękała ze śmiechu czasami dzięki jej, właśnie, e, dzięki jej e, autorski, no, komentarzom autorskim wiadomo, ale dzięki jej spojrzeniu na ten film i tak jak właśnie wspomniała nie ujmując nic temu filmowi, ale uzdatnieniu, może uwspółcześnieniu go do oglądania. Może to jest dobra, dobre sformułowanie. Ale Jeśli mogę to bardzo istotną rzeczą jest to, że autorzy i o tym my zawsze z autorami rozmawiamy wybierając swoje filmy podchodzą do tych filmów z pełnym szacunkiem. A czy naszą ideą nie jest ośmieszanie mm -hmm. filmów, nie jest ich jakieś masakryczne przerabianie, nie jest tworzenie jakiegoś pastiszu, tylko spowodowanie, żeby żebyśmy z jednej strony opowiedzieli ten film w formie właśnie audiodeskrypcji, a z drugiej strony, żebyśmy przepuścili tą audiodeskrypcję przez Wrażliwość przez stylistykę czy styl, charakter danego autora, i w ten sposób właśnie powstają narracje. Natomiast absolutnie ten szacunek do filmu jest, jest bardzo ważny, i myślę, że to jest też taki fakt, który pozwala na to, że reżyser, oglądając później taki film. Wierzę, że nie zależało nam na tym, żeby go ośmieszyć absolutnie. Zresztą to powiedział pan Marek Pieczak Dorocie, że on wie, z jakim szacunkiem Dorota podeszła do tego filmu i, i dlatego też jakby nie ma tutaj żadnego, żadnego kłopotu z tym. Mhm. A chciałbym jeszcze dopytać, e, póki, póki wy mówicie, a nie Filip, e, o, o ten dodatkowy pokaz taki w tym roku, który e, składa się z projekcji kilkuminutowych niemych filmów. E, tam do, do, do tych filmów wybraliście autorską narrację, którą e, przygotowa, przygotują e, głosy postaci tak Wła z Władców Much serialu animowanego zastanawiam się, jakie to będą filmy i tutaj czym się kierowaliście w wyborze czy to będą też komedie, czy właśnie też chcecie zmienić wydźwięk Nie, pierwotnego już, materiału Nie, em, taki pomysł, aby jednym z wydarzeń towarzyszących było stworzenie narracji do filmu przez postać fikcyjną i moją pierwszą myślą było a może byśmy zrobili króla Juliana który właśnie jest narratorem do filmu Król Lew. Wydał mi się to pomysł ciekawy, zabawny, ale odbiliśmy się właśnie od tematów prawnych i nie udało nam się niestety pozyskać ani licencji na, na film Król Lew. I tak samo okazało się, że głos Króla Juliana jest zastrzeżony i też nie udało nam się jakby przejść przez, przez tą formalność. Natomiast yy, zaproponowałem Bartkowi Kędzierskiemu, który jest scenarzystą i reżyserem serialu Władcy Much, żeby napisał yy, właśnie jako postać fikcyjna yy, Czesia z Władców Much, żeby napisał yy, narrację do filmu, yy, ale nie przez pryzmat już Bartka Kędzi Kędzierskiego, tylko przez pryzmat właśnie Czesia z Władców Much. Yy. I w pierwszej kolejności był to film, który sobie wybrał Bartek, był to film porno, ale uznaliśmy po jakimś, po jakimś czasie, że może warto byłoby jednak, ponieważ no głos Czesia przez półtorej godziny gadającego mógłby być jednak męczący, to uznaliśmy, że będzie super, jeśli będą to krótkie filmy. krótkie filmy. Na początku myśleliśmy o filmach animowanych, natomiast Bartek Kędzierski podrzucił taką ideę, a może byśmy wzięli stare filmy, Nieme, Początki kina, Bracia Lumiere, one są krótkie, nie mają dialogów i bohaterowie władców much w większej liczbie niż tylko Sam Czesio by sobie o, ty, o tych filmach pogadali. I mi, pomyślałem sobie, że tak, to jest, to jest super. Zróbmy w takim razie sześć takich krótkich shortów, i przed każdym z seansów filmów pełnometrażowych będziemy pokazywać jeden short, właśnie z bohaterami Władców MUK. A dodatkowo pokażemy też wszystkie te. Te filmy w jednym secie jako takie wydarzenie towarzyszące, darmowe dla wszystkich, którzy będą mieli ochotę przyjść zobaczyć, jaka w ogóle to jest koncepcja, te autorskie narracje, a to jeszcze w takiej bardzo przekręconej formie, że, że, że, że głosami są głosy bohaterów no, właściwie kultowej kultowego serialu animowanego. I w, I w ten sposób narodziła się, się koncepcja właśnie krótkich, krótkich form puszczanych przed filmem. Dla mnie to był taki powrót do młodych lat, kiedy jak chodziłem do kina, to zawsze przed filmem pełnometrażowym była puszczana jakaś Krótka animacja lub też krótki. Um, tak, przegupiem zresztą stowarzyszenek mm. studyjnych y, Jakiś czas temu pracowało jeszcze nad tym, żeby może wrócić do tego i pokazywać polskie krótkie metraże, y, ale no, no, tak. pewnie to nie jest takie takie szybkie i takie znaczy. łatwe, jakbyśmy wszyscy tego pokazuje. Jeszcze że chciałbym Filipa zapytać. Bo dać pieniądze, a szarty nie. No, Niestety, no plus też wydłużenie metrażu to, to jakoś zmienia, zwłaszcza, że filmy są coraz dłuższe, ale to jest inny temat. Filipi, jeszcze chciałbym poznać twoje zdanie, czy ty masz tutaj jakieś no właśnie, jakąś mocną opinię może na temat tego, czy, czy moralne jest audio deskrybować filmy. Pewnie tak, no skoro nagrałeś sam autorską, ale zastanawiam się, czy tutaj ten, ten dylemat miałeś przez jakiś czas, czy wręcz przeciwnie właśnie, tak jak wcześniej mówiłeś, podchodziłeś do tego na zasadzie nadawania temu filmowi nowego życia w pewnym sensie. Ja bym się w tej sytuacji jakby zastanawiał, yy, yy, czy moralne jest rozmawianie tak naprawdę, bo, yy, bo, to, bo to jakoś mi się z tym najbardziej kojarzy. Yy, to jest tak, że yy, mi się wydaje, że to fajnie, jeżeli yy, coś możesz żyć i yy, coś może zostać yy, przedyskutowane, jakby zobaczone w nowym świetle, yy, i to jest ekstra. Mm, i, i, I prawdę mówiąc to jest chyba mm, dla mnie jakby naj, najważniejsze, nie? że mm, zwykle można to zrobić gdzieś w kuluarach i pójść z kumplami i powiedzieć, ten film był beznadziejny, ten film był fajny albo cokolwiek innego i nikt yy, więcej tego jakby nie usłyszy, a to jest taki dialog, który jakby też, który pokazuje tą opinię nie gdzieś tam w kuluarach zrobioną, tylko taką wprost. Moim zdaniem to jest tak naprawdę o rozmawianiu cały czas. I jest to dla mnie o tyle cenne, że. Tego rozmawiania chyba wydaje mi się nie jest aż tak y, szczególnie dużo, bo y, rozmawianie też polega na słuchaniu i y, wydaje mi się, że y, ja na przykład podjąłem taką y, próbę, żeby y, wysłuchać o co tak naprawdę chodzi po raz kolejny jakby w filmie Walkover. A właśnie z ciekawości, czy ty się może konsultowałeś z panem Jerzym Skolimowskim, albo, albo, nie wiem, on, on później skomentował jakąś twoją jakoś twoją audiodeskrypcję, bo zastanawiam się na tym on, mimo tego, że jego filmy zazwyczaj są pełne jakichś tam nowatorskich rzeczy, to on jest dosyć konserwatywnym człowiekiem, jeżeli chodzi o podejście do sztuki. Zastanawiam się, czy właśnie nie miał tutaj jakiegoś zgrzytu, bo, no nie wiem, akurat jego, jego opinia mnie tutaj ciekawi. Nie wiem, czy ty Filip, czy, czy może wy bardziej Magda z Piotrem, będziecie znali odpowiedź na to pytanie, czy on, czy on widział i co o niej sądzi. Z mojej strony nie wiem. I prawdę mówiąc, jest duża szansa, że gdyby widział albo miałby jakieś sugestie, to byłaby taka duża szansa, żebym tego nie zrobił. I to nie wynika z jakichś takich moich sytuacji, żebym się obraził albo cokolwiek innego, ale mam doświadczenia takie z pisania książek, że... W jeżeli miałem książkę napisaną na przykład do połowy, albo mm, i chciałem się z kimś skonsultować i zrobiłem to, to nigdy tej książki już nie skończyłem. W związku z tym y, to jest część, część też takiej pracy y, y, samotniczej, y, którą ja muszę wykonać y, w samotności, a y, później, no, niech się dzieje, y, wola nieba, no jakby zaczyna to żyć jakby swoim swoim własnym życiem. Ja nie wiem, jaka była opinia na ten temat. Nie wiem, może Piotrek wie. Jestem, jestem. Pan Skolimowski jest przed obejrzeniem filmu, więc sami jesteśmy zaintrygowani i ciekawi, jak, jak podejdzie do tego tematu i jaką opinię wyrazi. Ale to też ja wrócę jednak do tej moralności albo do tego opisu, bo ja często lubię przyrównywać tą naszą narrację do sytuacji, kiedy na przykład pójdziemy do muzeum, staniemy przed jakimś obrazem i mamy obok na przykład kuratora lub też przewodnika, który nam ten obraz może opisać na wiele sposobów. Może albo poruszać się faktami powstał w 1600 którymś, namalowany w taki inny sposób, a może być też tak, że ktoś nam ten obraz opowie pełną historią i my wtedy jesteśmy kompletnie inaczej. Jakby nie ujmujemy temu obrazowi, tylko dodajemy, dodajemy do niego jakąś historię, która nas może zaciekawić. Lub która może spowodować, że spojrzymy w inny sposób na ten obraz niż, niż, niż w takiej klasycznej jego formie opisowej. I dla mnie to są, to są narracje. Audiodeskrypcja sama w takiej klasycznej formie występuje i ona jest właśnie takim stricte opisem formalnym. My tu trochę wychodzimy dalej poza ten opis formalny, bo uważamy, że. Dzięki temu możemy dotrzeć szerzej, bardziej zainteresować, popatrzeć na pewne dzieło przez pryzmat, czy, czy z punktu widzenia danego artysty. Bo każdy, kto stanie przed, przed jakimś dziełem sztuki, każdy z nas opisze to dzieło sztuki inaczej. My jesteśmy ciekawi, jak to dzieło sztuki opisze właśnie Filip zabada, Dorota Masłowska, Agnieszka Hamkało, czy Filip Springer. I ciekawi jesteśmy tego z ich perspektywy, pamiętając jednak, że ten, ta ścieżka dźwiękowa, którą my dogrywamy, jest formą jednak audiodeskrypcji, która w swoim założeniu ma być dodatkiem i pomocą, a nie dramatyczną ingerencją w film. Jasne, bardzo, bardzo dobrze to podsumowaliście, yy, dziękuję wam bardzo za te wypowiedzi. Jeszcze tylko do was pytanie, czy jeżeli ktoś przyjeżdża do Wrocławia to i chce się wybrać na tylko jeden film, dajmy na to, to powinien pójść na gale otwarcia, na gale zamknięcia, czy może właśnie poszukać wśród tych filmów pomiędzy? No bo stawiamy, że pewnie filmy otwarcia i zamknięcia później dostaną jakieś kolejne życie, ale może właśnie macie plany takie, żeby wszystkie z tych filmów wprowadzić później do szerszej lub węższej dystrybucji na pewno nie posilimy się na wskazanie jednego konkretnego tytułu bo wszystkie filmy są świetne i narracje do nich tworzą z nich jeszcze świetniejsze dzieło na galę otwarcia niestety już biletów kupić nie można ponieważ jest to sens wyprzedany ale nic straconego bo to tylko rok z autorską narracją Doroty Masłowskiej który otwiera w tym roku festiwal korelacji pokazujemy jeszcze kolejnego dnia więc to nie są pojedyncze pokazy. Dodatkowo po każdym z filmów zapraszamy na spotkanie autorskie, ale nie tylko, spotkanie autorskie plus, tak to nazwijmy, z twórcą właśnie narracji, by posłuchać o tym, jak pracowało się danej osobie z tym filmem. Będziemy też rozwijać wątki dostępnościowe, to, to o, o, o tym plusiku mówię. Zapraszamy od 21 do 24 listopada do Wrocławia, do kina DCF, jednego tytułu ja nie jestem w stanie, w stanie wskazać ty Piotrze ja wskażę oczywiście tytuł Filipa Zawady, bo jest z nami e, bardzo ci dziękuję Piotrek to naprawdę miłe z twojej Filip, Filip też wskaże, więc to już będzie dwa razy e, słuchajcie, filmy co do zasady najfajniej się ogląda w, w dużej grupie w kinie i jeszcze jeżeli po obejrzeniu filmu możemy zostać, porozmawiać sobie z twórcami, czy to na relacji, czy być może, bo, bo, bo jeszcze nie wiemy z reżyserami tych filmów, to, to to już jest absolutny sztoc. To jest rzecz fajna, ciekawa, więc to generalnie warto zobaczyć tak naprawdę każdy film, ponieważ każdy ma zupełnie inny charakter. Każdy z twórców podszedł do swojego filmu trochę w inny sposób, ale też jakby dobór, czy, czy dobór twórców piszących przez nas był taki, aby, aby, to, były, aby to byli e, literaci, którzy mają ten swój własny styl, własny charakter, żebyśmy właściwie po pierwszych dwóch, trzech zdaniach byli w stanie poznać, e, kto mógł napisać e, ten tekst. Więc każdy z tych filmów jest przygotowany... W inny sposób, z innym pomysłem, inną koncepcją. Dlatego warto zobaczyć wszystkie. Natomiast, jeżeli ktoś mieszka, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych i nie będzie w stanie dolecieć akurat do nas w ten konkretny dzień, to oczywiście plan jest taki, aby filmy trafiły do, do dystrybucji pofestiwalowej. Myślę, że będziemy wkrótce też informować, jaka to będzie forma, ponieważ część filmów prawdopodobnie znajdzie się na portalu Adapter. Jest to, jest to portal VOD stworzony dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Być może część filmów będzie na portalu VOD wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych 35 mm. Jest też jakaś opcja na telewizji, która będzie wkrótce No i zakładam, że część filmów również trafi do dystrybucji kinowej wraz ze stowarzyszeniem sieci kin studyjnych. Także to nie jest tak, że one nie będą dostępne później, ale na pewno będzie trochę trudniej znaleźć być może termin, aby ten film zobaczyć. No, na pewno ten czas festiwalowy jest taki, w którym będzie można się w te filmy zanurzyć i sugerowałbym oglądać wszystkie, bo każdy z nich jest, jest inny i każdy z nich ma swoją, swoją jakąś wartość. Tym bardziej, że ekonomicznie nie opłaca się obejrzeć tylko jednego, ponieważ z uwagi na to, że pokazujemy 11 projekcji, przygotowaliśmy dla widzów coś ala karnet. W przypadku zakupienia biletów na co najmniej trzy seanse, cena biletu to jedyne 20 zł, więc, więc zapraszamy do Wrocławia na dłużej, jeśli słuchają nas słuchacze spoza Dolnego Śląska. Pięknie to podsumowaliście. Dziękuję wam bardzo. Na tym myślę, że skończymy. Wyszła z tego fajna rozmowa. Ja tylko przypomnę, że moimi i waszymi gośćmi byli Piotr Krzykwa, dyrektor i pomysłodawca festiwalu Korelacje, Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka kina Dolnośląskie Centrum Filmowe oraz Filip Zawada, który na, na potrzeby tego festiwalu stworzył autorską narrację do filmu Walkower Jerzego Skolimowskiego. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. A jeśli Michał Mógłbym jeszcze słowo, bo zapomniałem o, o, o jednej istotnej e, informacji. Bo t, cały program wraz z ideą festiwalu i tym wszystkim, co za nim stoi, e, można znaleźć na www.korelacje.org.pl, także na, na social mediach festiwalowych. E, można sobie wybrać filmy, zastanowić się, jeżeli mamy mało czasu, na który pójść. E, jest tam pełna kompleksowa informacja, także www.korelacje.pl. No i zapraszamy do Wrocławia, a dla widzów, którzy przyjdą do nas na filmy, mamy taką super niespodziankę, ponieważ w piątek po seansie z filmu Chudy i Inni z Arturem Andrusem wszystkich, zapraszamy wszystkich uczestników festiwalu, zapraszamy do Concordia Design gdzie zrobimy w pewnym sensie dyskotekę, czyli Mistrzą szkoły tańca, którą, która będzie poprowadzona przez Agnieszkę Szydłowską i Dorotę Masłowską. Pani będą puszczały pewnie bardzo ciekawe piosenki. Więc będziemy mogli poza jakby tym intelektualnym przeżyciem filmowym pójść się również wytańczyć i wybawić. Także zapraszamy. I to jest chyba ten jeden punkt programu, który polecamy Unisono i jego możemy wskazać jako, jako kluczowy punkt programu Festiwalu Korelacje. Jeszcze to wyraz dziękuję też Filip, bo nie miałeś już okazji się na koniec pożegnać. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, to był podcast Pełnej Sali. Do usłyszenia.